Agaton Giller, Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854, odcinek 37. Nad rzeką Moskwą, na górze niedaleko z Wenigrodu, stoją poważne mury monastyru, rozsyłające w tej chwili na okolicę tysiące dzwonowych dźwięków. Wdzięczna okolica i drzewa wokoło podnoszą przyjemność tego miejsca. W tym monastyrze mieszkał i umarł Święty Sawa. Z Gorod jest lichą liczącą dwa siedemdziesiąt siedem dusz ludności, mieściną nad Moskwą. Spalony niegdyś przez Tochtamysza, a w wojnach Szemiaki z Bazylem Ślepym, przechodzący we wyładanie to jednej, to drugiej znowu strony. Zapanowania Iwana III Syna jego Bazylego, Iwana Groźnego, z Wenigorod oddawany był w posiadanie książąt tatarskich. Niedawno pożar zniszczył to miasto i bardziej je zubożył. Ogorzałe belki, i popieliska i nowo budujące się domy świadczą o nieszczęściu miasta. Przenocowałem w więzieniu wymurowanym na górze, a nazajutrz rano wyruszyłem w podróż do Moskwy. Szybko mijaliśmy wioski z dworkami i letnimi rezydencjami panów z Moskwy, bez gustu i wdzięku zbudowanymi. Okolica piaszczysta, okryta gdzie gdzieniegdzie sosnowymi borami i dojrzałem zbożem. Im bliżej Moskwy, tem większy ruch na drodze. Spotykamy furmanów z towarami, telegi chłopskie, kibitki, wspaniałe powozy panów, którym niegdyś w 1621 car zabraniał jeździć w karetach i dwoma końmi, a pozwolił tylko zimą zaprzęgać jednego konia do sani, a latem wierzchem jeździć. Ten ruch i życie w smutnej piaszczystej okolicy zapowiadał bliskość sławnej stolicy carów, która przejechawszy rzekę pokazała się nam na obszernej równinie i zaświeciła tysiącem kopuł i zabielała murami domów. Na prawo stoi góra pokłonna, a pod nią rozłożyła się Moskwa. Rozdział ósmy jak oko sięgnie, wszędzie błyszczą się kopuły. Kopułki, kopułeczki pozłacane, posrebrzane, niebieskie, zielone, krzyże na nich strzelają w powietrze. Monastyry w tłumie domów wynoszą się znaczniejszymi murami, a cerkiew Zbawiciela, którą buduje Mikołaj, ma być najwyższą, i najobszerniejszą w Moskwie Wysoko już podniosła Swój kadłub bez głowy Kremlin wybielony Wyzłocony i wyświeżony Jakby wczoraj zbudowany Wspaniale panuje Nad tą okolicą Pstrych domów I malowanych murów Co się zowie Moskwą Niezwyczajny I oryginalny Jest widok Moskwy Tyle świecideł Tyle kopuł i domów, taka obszerność, iż słusznie Moskal na jej widok bił pokłony na Górze Pokłonnej. Moskwa jest typem miast moskiewskich, lecz w ostatnich czasach wiele żywiołu europejskiego weszło do niej i pierwotny jej charakter zacierał się. Moskwa, matka moskiewskich miast, perła ulubiona carów, święty gród dla pobożnych Moskali, białokamienna złota, jak ją nazywają poeci, Moskwa, kolebka carów i gniazdo, z którego wylatują drapieżne ptaki na zachód i wschód, jest przed nami. Przypatrując się ciekawie jej murom, Widzę ją w płomieniach i Tatarów między płomieniami. Widzę ją w walce i porzodze i zarumienioną od życia i Polaków w tej walce i porzodze. Widzę ją znowu w płomieniach i Napoleona spoglądającego z Francuzami na ogromny pożar i wykrzykującego To prawdziwi scytowie! I widzę ją, znowu taką, jak jest dzisiaj, wymłodniałą, wypszczoną, wyzłoconą, ogromną jak step, świetną jak despota, wspaniałą jak Azjata, huczną jak rozpustnik, pustą jak niewolnik. Zbliżaliśmy się pod same miasto i jedziemy obok ogrodu, w którym gra muzyka – Przechadzają się eleganci, używają świeżego powietrza kupcy i czynownicy, a kobiety pokazują publiczności swoje ząbki i stroje. Mnóstwo dorożek moskiewskich, znanych powszechnie, a które u nas w niektórych miejscowościach zowią kiszkami. I dorożkarzy w ogromnych czapkach z długimi brodami krążą przed ogrodem chłopacy i przekupki z ciastem, owocami i ogórkami, kwasem, czajem, z bityniem. Sprzedają swoje towary spacerującym gościom. Zboczywszy na lewo od ogrodu, zobaczyliśmy czerwony, obszerny gmach, zbudowany w guście tatarsko-europejskim przez Katarzynę II, na rezydencję dla carów, wówczas, kiedy do Moskwy przyjeżdżają. Jest... To piotrowski dworzec. Przez dwierską bramę wjechaliśmy do Moskwy. Twierska brama zbudowana przez Aleksandra I, ozdobiona rzymskimi mitologicznymi figurami, do tego stopnia wzbudza odrazę w pobożnym ludzie Moskwy, iż przez nią nie chce przejeżdżać tylko obok niej, uważając za grzech przejazd pod budynkiem ozdobionym pogańskimi bogami. Za bramą ujrzeliśmy jak w perspektywie długą i piękną twierską ulicę, z której wziąwszy się na lewo, przez kilka nędznych ulic przybyliśmy do ogromnego gmachu opatrzonego w baszty średniowieczne i wysokie mury. Jest to więzienie Moskwy, a moje mieszkanie, przez czas pobytu w Moskwie. Więzienie w Moskwie zawiera kilka gmachów murowanych i drewnianych i kilka dziedzińców. Ma prócz tego i własną cerkiew. Po zrewidowaniu zaprowadzili mnie do długiej sali, gdzie siedzą aresztanci wojskowo-podróżni. Mnóstwo osób Chodzących, leżących i siedzących napełniało sale. W tym tłumie nie mogłem znaleźć miejsca dla siebie ani dla rzeczy moich, lecz rekruci wyprowadzili mnie z kłopotu i umieścili mnie między sobą. Siadłem na tapczanie, a nie mając nic lepszego do robienia, przypatrywałem się fizjonomiom, odgadywałem charaktery. W drugim końcu podługowatej sali zajęli miejsca ludzie wyższego towarzystwa. Było tam kilku oficerów osadzonych za złodziejstwa i oszustwa, kilku czynowników osadzonych za podobne przestępstwa. Pierwszych oczekiwała podróż do pułków, w których służyli, drugich podróż do Syberii ci panowie unikali stosunków i rozmów z gminem, z którym ich miejsce i występek złączył. Żołnierzy dezerterów, rekrutów kryjących się przed poborem znajdowało się tu bardzo wielu. Między rekrutami było kilku Polaków i kilkunastu Żydów. Pomiędzy wszystkimi wyróżniali się Trzej starcy Żydzi Którzy osądzeni na osiedlenie do Syberii Zachorowali w drodze I już kilkanaście lat Tu w więzieniu Oczekują wyzdrowienia I dalszej podróży Najstarszy z nich Siwiuteńki jak gołąb Blady, chudy, wysoki Powlokłym i chwiejącym krokiem Przechadzał się po sali podobny do poruszającego się trupa. Miał już osiemdziesiąt lat, a w Moskwie siedział lat dwadzieścia. Dwaj inni młodsi od niego, ale także już starcy osiwiali wysokiego wzrostu, wychudzeni i poważni. Jeden szesnaście lat siedział w Moskwie, drugi dziesięć lat. Oficerowie i czynownicy pili herbatę z dymiących samowarów, a po Podłodze więzienia przechadzali się jak po posadzce balowej. Skoro się zmierzchło, zapalono świece i zamknięto nas na rygle i zamki. Oficerowie i czynownicy zasiedli przy stoliku i ciągnęli diabełka. Inna grupa zajęta była preferansem. Gmina to jest żołnierze, rekruci, rzucali kostki, grali w chlusta i inne gry. Obszerna więzienna sala podobną była wówczas do ogromnej szulerni. Z powodu pluskw, których miliony tu się znajdują, położyłem się na podłodze. Naprzeciw mnie posłała sobie także na podłodze żona podoficera, która z mężem podziela więzienie. Podłogę naokoło posłania polała wodą i położyła się w tem wodnistym kole. Budząc się co godzina, polewała wysychający krąg. Pluskwy, czując krew, ze wszystkich stron szły do niej po podłodze, jak do szturmu. Lecz wstrzymane wodnym szańcem cofały się, szły ku mnie, a podoficerowa spokojnie spała. Prócz niej znajdowały się tu dwie inne kobiety, żony żołnierzy. Dniem szyły, robiły pończochę, kłóciły się, a wieczorem, paląc fajki, przypatrywały się grze swoich mężów. Nie mogłem zasnąć już, dlatego że nie śpiąc w wodnym kręgu pluskwy znalazły do mnie przystęp, już też dla ożywienia ruchu wywołanego przez grę, a która przez całą noc nie ustawała. Z początku zajmowali mnie gracze kłótnie i biatyki, ale wkrótce sceny te jednostajnie powtarzające się sprzykrzyły się mi i zastanawiając się nad krajem moich wrogów, zbierając wspomnienia o ich stolicy, starałem się odgadnąć charakter ludu i niektórych wydarzeń.